W zeszłym roku na agro Show w Ostródzie sporo rolników oglądało ciągniki marki Arbos, ciągniki z serii 5000 Global, czyli takie zwykłe, ani duże, ani małe, no de facto uniwersalne można by to tak nazwać. W tym roku Arbosów u Korbanka znacznie więcej, bo zarówno model mniejszy, już optycznie z daleka widzę, że mniejszy, jak i po prawej stronie widzę model, który jest zdecydowanie wyższej klasy, choć wielkością zbliżony do tego, w którym siedzimy, czyli 5000, ze mną Pan Jan Wojciechowski. Przede wszystkim mamy dwa ciągniki, tak? Mamy serię 5000, to jest model 5100, 110 konny i mamy tutaj model również 5130 czyli model 130, 136 konny, jest to wersja zaawansowana. Trzeci ciągnik, o którym rozmawiamy, to jest 3055 wersja 50-konna. Może najpierw tutaj o tych dwóch podobnych, seria 5000, bo tutaj mamy wersję no, standardową i wersję zaawansowaną. Silniki mają ten sam, jest to silnik Kolera, także różni się tylko on ewentualnie mocą, bo jeżeli ten ma 110 koni, no to wiadomo będzie słabszy silnik niż ten, co jest w wersji zaawansowanej, 136 konnej. Główne różnice pomiędzy tutaj wersją standardową a zaawansowaną jest rewers, ponieważ w wersji standardowej, wersji global, jak my to nazywamy, jest rewers mechaniczny, natomiast w wersji zaawansowanej jest elektrohydrauliczny. A ten mały, którego widzimy tutaj obok, ten 50-konny, to... Tak naprawdę, co, to jest sadowniczy? Chyba, tak dzisiaj Nie. do rolnictwa to już trochę małe o te 50 koni. Nie, wie Pani, to jest, to jest ciągnik rolniczy. Ciągnik sadownicze też mamy. Też się składa tak, że wersja 2000 i 3000. To jest ciągnik rolniczy, wykorzystywany ewentualnie do jakichś mniejszych, mniejszych prac. Wiadomo, zależy, kto, jakie, jaki rolnik ma, jakie potrzeby. Duże gospodarstwo będzie potrzebować może serię 5000 tysięcy, mniejsze, no serię 30-55. No tak? też, żeby to był pomocniczy ciągnik, chociażby przy zwierzętach. Tak, dokładnie. Ten tutaj akurat mamy zamontowany ładowacz, także nadaje się do przenoszenia różnych rzeczy, na przykład w gospodarstwie, no pomocniczy, może tak to nazwać. Argos jest taką marką bardziej budżetową, a za tym spora część rolników patrzy. Z drugiej strony jednak jest marką względnie nową na polskim rynku. Rolników tutaj zainteresowanych tymi ciągnikami no jest sporo. Jest ich nie mniej, a pewnie nawet więcej niż u innych konkurencyjnych marek ciągników, ale proszę powiedzieć, o co przede wszystkim Rolnicy pytają, czym przede wszystkim interesują się w przypadku takiej trochę nowej dla nich marki? Powiem szczerze, to są moje pierwsze tarki, także też jestem rzucenca na głęboką wodę i dopiero wiem, widzę, jak, z jakimi pytaniami rolnicy przychodzą. Przede wszystkim się pytają, co to jest za marka, co to jest Arbos, co to jest za marka, Skąd ona się wzięła. Ludzie nie znają jeszcze za bardzo tej, tej, tej marki, ale myślę, że dzięki naszemu marketingowi coraz bardziej jest rozpoznawana ta marka. Bo Arbos to marka włoska. Dokładnie, jest to marka włoska, wykupiła też firmę Goldoni, która wcześniej też produkowała e, ciągniki. No, jesteśmy importerem Arbosów od półtora roku. Na początku to było bardzo mało znane, myślę, że teraz coraz, coraz więcej tych sztuk już nam się sprzedaje. Rolnicy, którzy postanowili zakupić Arbosa, nie dotarły do mnie jak dotąd żadne skargi na, na, na, na, na, tą, na tą markę.